Wdzięczność, wysokie wibracje są naszym naturalnym stanem, w którym znajdujemy się, kiedy robimy coś, co uwielbiamy, lub kiedy jesteśmy otoczeni ludźmi, których kochamy. Możemy też łatwo wkroczyć w ten stan dzięki wdzięczności. Wdzięczność to cud sam w sobie, jest zjawiskowym uznaniem tego, co posiadamy, i sprawia, że czujemy się spełnieni. Kiedy widzimy, że nasza szklanka jest nie tyle pełna, co przelewa się, jeszcze bardziej wzmacniamy nasze wibracje. Kiedy pracuje z większą publicznością, zwykle proponuję intencję mówiącą, że wszystko, co zyskamy z tego doświadczenia, przyniesie korzyść wszystkim świadomym istotom, które kiedykolwiek istniały w każdym z wymiarów. Dzięki darowanej pomocy zwiększamy swoje wibracje ponieważ dzielimy się z innymi wszelką dobrocią i otrzymanymi błogosławieństwami. Zwykle zachęcamy też każdą osobę z publiczności do zastanowienia się, za co jest wdzięczna komuś bądź czemuś. Dzięki wdzięczności powracamy do samego centrum serca i doświadczamy miłości, która jest najwyższą z wibracji.